Panie, Tyś jest naszą siłą, naszą mocą, Tyś jest skałą, na której stoimy i wiemy, że jest to jedyne bezpieczne miejsce w tym świecie, które nie może się zachwiać. Wszystko inne, jakże niestabilne, jakże zmienne, ale w Tobie mamy to pewne schronienie, w Tobie mamy tę pewność jutra, że tak jak wczoraj byłeś, tak dzisiaj jesteś i tak jutro będziesz ten sam, odwieczny, niezmienny pełen światła, pełen świętości, wierny, sprawiedliwy, dobry. Bóg, który jest miłością, który nie zna bezprawia, którego wszystkie zamysły są dobre, który ma wszelką moc. Prosimy, byś i teraz otworzył nasze uszy i nasze oczy duchowe, abyśmy oglądali cudowność Twoją, cudowność Twojego słowa, Prosimy, pomóż nam, oświeć nas, Panie. Wyznajemy, że nasz umysł jest zbyt słaby, aby wejrzeć w Twoje tajemnice. Potrzebujemy pomocy Twego Ducha. Wesprzyj, Panie, mnie, gdy będę dzielił się Twym Słowem i wesprzyj każdego z nas w uważnym słuchaniu. Prosimy przez naszego Pana Jezusa Chrystusa. Amen. Twórzmy proszę Ewangelię Mateusza, rozdział 24. Przeczytamy kilka wierszy tylko dzisiaj z tego fragmentu, a następnie przeczytamy paralelne fragmenty z Ewangelii Marka i Łukasza. Ewangelia Mateusza, 24 rozdział, czytajmy od pierwszego wiersza. A gdy Jezus opuszczał świątynię i odchodził, przystąpili uczniowie Jego, aby Mu pokazać zabudowania świątyni.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 i powstanie wielu fałszywych proroków i zwiodą wielu. A ponieważ bezprawie się rozmnoży, przeto miłość wielu oziębnie. A kto wytrwa do końca, ten będzie zbawiony. Otwórzmy Ewangelię Marka, trzynasty rozdział. I przeczytajmy od pierwszego wiersza.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 A gdy niektórzy mówili o świątyni, że jest przeozdobiona pięknymi kamieniami i klejnotami, rzekł, przyjdą dni, kiedy z tego, co widzicie, nie pozostanie kamień na kamieniu, którego by nie rozwalono. Zapytali go, mówiąc nauczycielu, kiedy więc to będzie jaki będzie znak, gdy to nastąpi. On zaś rzekł, baczcie, by nie dać się zmylić. Wielu bowiem przyjdzie w imieniu Moim, mówiąc Ja jestem i czas się przybliżył. Nie idźcie za nimi. Gdy zaś usłyszycie o wojnach i rozruchach, nie lękajcie się, to bowiem musi stać się najpierw, lecz nie zaraz potem będzie koniec. Wtedy rzekł do nich Powstanie naród przeciwko narodowi, i Królestwo przeciwko Królestwu. I będą wielkie trzęsienia ziemi. I miejscami zarazy. I głód. I straszne widoki. I znaki ogromne z nieba. Lecz zanim się to wszystko stanie, podniosą na was swe ręce. I prześladować was będą. I wydawać do synagog i więzień. I wodzić przed królów i namiestników dla imienia mego. To da wam sposobność do złożenia świadectwa. Weźcie więc to sobie do serca, by nie przygotowywać sobie naprzód obrony. Ja bowiem dam wam usta i mądrość, której nie będą mogli się oprzeć, ani jej odeprzeć wszyscy wasi przeciwnicy. A będą was wydawać i rodzice, i bracia, i krewni, i przyjaciele i zabijać niektórych z was i będziecie znienawidzeni przez wszystkich dla imienia mego, lecz i włos z głowy waszej nie zginie. Przez wytrwałość swoją zyskacie dusze wasze. I chciałbym zwrócić uwagę dzisiaj na trzy elementy, które myślę bardzo jasno i widoczne są w tych Wszystkich fragmentach. Pierwsza rzecz, o której już uprzednio mówiłem, to wezwanie Pana Jezusa, ostrzeżenie Pana Jezusa, by nie dać się zwieść, by nie dać się oszukać. Szczególnie tym, którzy przyjdą rzekomo w Jego imieniu, podając się za Jego sługi, którzy powiedzą o sobie, że to oni są tymi Chrystusami. Oni są tymi pomazańcami. Tutaj, tak jak powiedzieliśmy ostatnio, może to oznaczać dwie rzeczy. Może to oznaczać, że rzeczywiście oni się podają za tego prawdziwego Chrystusa, że tak naprawdę to oni są tymi, którzy przyszli, aby zbawić świat. Oni są tymi bożymi pomazańcami. Albo w szerszym sensie może to oznaczać ludzi, którzy przypisują sobie szczególną pozycję bożych pomazańców, którzy wiedzą więcej niż inni, którzy są jakby na wyższym poziomie niż cała reszta, którzy mówią o sobie jako o pewnym kanale, ale i źródle przekazu czegoś, co jest niedostępne dla całej reszty. Zarówno jednych, jak i drugich możemy znaleźć w historii Kościoła. Byli tacy, wielu takich było, którzy podawali się za Mesjaszy, za Zbawicieli, ale dużo, dużo więcej było takich, którzy twierdzili, iż oni są tymi niezbędnymi kanałami, przez które Bóg przekazuje swoje objawienie. Że bez nich człowiek nie pozna Boga, bez ich słów, bez ich książek, bez tego, co oni przekazali, Boży Lud jest w ciemności. Że oni są tymi, którzy mają to objawienie, oni są tymi, którzy mają to zrozumienie, oni są tymi, którzy są szczególnie wybrani przez Boga, aby prowadzić Kościół w takim czy w innym kierunku. I patrząc na dzieje Kościoła, możemy zobaczyć, iż wielu takich zaprowadziło Kościół rzeczywiście, ale nie do Boga. Naprowadziło Kościół na manowce błędu i Pan Jezus tutaj ostrzega. Oczywiście te ostrzeżenia tutaj są w kontekście Jego przyjścia i jest to jeden z takich kluczowych elementów, którym posługiwali się zwodziciele, posługiwali się fałszywi prorocy, mówiąc, iż przyjście pańskie jest tuż, tuż. Wyliczali daty, kiedy to będzie, jak to będzie, zapowiadali rychłe przyjście i w ten sposób powodowali swego rodzaju duchową histerię wśród ludzi, którzy byli gotowi wtedy wszystko sprzedać, byli gotowi wszystko im oddać, byli gotowi całkowicie pójść za nimi, bo przecież już wkrótce nadejdzie koniec, a więc nie warto uczyć się, nie warto pracować, nie warto zajmować się tymi ziemskimi sprawami, bo przecież jest już tuż, tuż, już jest u drzwi. Więc zostawmy to wszystko i chodźmy, przygotujmy się na Jego przyjście. I wielu, wielu takich zwodzicieli przyszło i wielu zwiodło. Najczęściej, kiedy wyznaczony przez nich dzień nie nastał, twierdzili, iż Pan Jezus przyszedł w niewidzialny sposób. No, nie wycofywali się z tego, że nie mieli racji, że byli w błędzie. Nie, nie. Wtedy zaczynali przemieniać to, co mówili wcześniej. Że tak naprawdę to Mieli troszeczkę niewłaściwe zrozumienie, ale nadal mieli właściwe zrozumienie. I że Pan Jezus przyszedł, ale jest w ukryciu. I że jest tak naprawdę. Jego obecność już jest, bo to słowo przyjście, jak wiemy, może oznaczać też Jego obecność. A więc mówili, jest, jest w ukryciu. Ale Pan Jezus powiedział, nie wierzcie. Jak wam powiedzą, że jest tu, czy jest tam, czy gdzieś w ukryciu, nie wierzcie. Nie idźcie za nimi. To są fałszywi nauczyciele, to są zwodziciele. Więc to jest pierwsza rzecz, która jasno w tych trzech miejscach się przebija. Kolejna rzecz, o której też ostatnio wspomniałem, to to, iż te rzeczy, o których Pan Jezus tutaj mówi, Pan Jezus podkreśla, że to jeszcze nie koniec. Żeby się nie trwożyli, żeby się nie lękali, że to jeszcze nie jest koniec. Uczniowie, zadając Mu to pytanie o zburzeniu świątyni, wiązali to z czasem końca. W ich mniemaniu to wszystko było razem i tutaj mieli na to mocne podstawy. Czytając księgi prorockie, zauważamy, iż w wielu wypowiedziach proroków, kiedy mowa jest o końcu, jest mowa o Bożej świątyni. Pytanie, o jakiej świątyni mówili prorocy? Czy mówili o literalnej świątyni z kamienia? Czy mówili o świątyni Bożej? o tym, co my dzisiaj stanowimy. Oto myśmy dzisiaj świątynią Boga Żywego. A więc tu oczywiście jest dyskusja. Nie twierdzę, że oni mówili o tym czy o tym. Są tacy, którzy mówią, mówili o literalnej świątyni i są tacy, którzy wierzą, iż świątynia w Jerozolimie zostanie na nowo odbudowana, iż Żydzi na nowo będą sprawowali kult świątynny, będą składali ofiary i że tam w tej świątyni literalnie jeszcze będą rozgrywały się te eschatologiczne wydarzenia, są inni, którzy mówią, nie, to już nie ma co tam wracać do starej świątyni, ten porządek już został obalony. Bóg ma nową świątynię i teraz jest jedna świątynia, w której są zarówno Żydzi, jak i poganie. Ci wszyscy, którzy są oszczeni w Chrystusa, ci wszyscy, którzy zostali napojeni jednym duchem, oni wszyscy stanowią Bożą świątynię. A więc tutaj jest punkt dyskusyjny, o jakiej świątyni była mowa. Natomiast w umysłach uczniów prawdopodobnie nie było takiej dyskusji. Oni właśnie wychodzili ze świątyni, oni rozmawiali o tej świątyni, o tych kamieniach. Oni, gdy siedzieli na Górze Oliwnej, prawdopodobnie siedzieli patrząc na tą świątynię. A więc w ich mniemaniu zburzenie świątyni, chociażby zgodnie ze zapowiedziami proroków, oznaczało koniec wieku, koniec wszystkich rzeczy. Pan Jezus wielokrotnie już wcześniej zapowiadał swoim uczniom, iż przyjdzie w chwale że idzie przygotować im miejsce, ale wróci do nich, będzie z nimi. A więc wiedzieli, że Jezus przyjdzie. Więc wszystko to razem łączyli w jedno. Zburzenie świątyni, koniec wieku i przyjście Chrystusa. A więc w tym pytaniu łączą te trzy elementy. I tutaj znowu niektórzy twierdzą, że to jest jedno pytanie, inni mówią, że to są trzy różne pytania. Nie zamierzam się wypowiadać w tej materii, poza tym, żeby wam przedstawić to, co tutaj jest jasno napisane, że uczniowie pytają o te rzeczy. I Pan Jezus, odpowiadając, mówi pierwsza rzecz, nie dajcie się zwieść, druga rzecz, to nie będzie tak szybko. Nie spodziewajcie się, że to już zaraz, kiedy tylko usłyszycie o tym czy o tym, czy usłyszycie o jakichś wojnach, czy usłyszycie o trzęsieniach ziemi, czy głód jakiś przyjdzie. Nie sądźcie, że to już teraz i nie dajcie się zwieść tym wszystkim, którzy wam będą mówić, że to już teraz. Pan Jezus mówi, to wszystko to dopiero początek boleści. To wyrażenie tutaj, początek boleści, w niektórych przekładach oddane jest jako początek bóli porodowych. I rzeczywiście to słowo greckie, które tu jest użyte, może oznaczać różnego rodzaju bóle. Może oznaczać bóle, związane z samym porodem może oznaczać też te bóle towarzyszące kobiecie przed porodem, te zapowiedzi porodu, te skurcze, które powodują bóle. Ale to słowo też używane jest w, w znaczeniu po prostu bólów. Więc tutaj nie jest to jednoznaczne, że chodzi o bóle porodowe. Niektórzy bardzo mocno się tego trzymają i mówią, to są bóle porodowe. Być może. Nie jest to wykluczone. Ale ściśle rzecz biorąc, jeśli chodzi o użycie tego słowa, ono niekoniecznie musi to oznaczać. Jeśli przyjmiemy takie zrozumienie tego słowa, iż chodzi tu o te bóle nie tyle może sporodowe, co te zapowiadające poród, bo to najbardziej jakby pasuje nam do naszego wyobrażenia przyjścia pańskiego i wydaje się dzisiaj szczególnie w naszych czasach, w których my żyjemy, pasować do pewnych interpretacji związanych z końcem rzeczy, Możemy mówić o pewnym nasilaniu się tych rzeczy, o których Pan Jezus tutaj mówi. A więc to, o czym Pan Jezus tutaj mówi, widzimy, że miało miejsce już od samego początku. Już przed rokiem 70, zanim została zburzona świątynia, miało miejsce kilka poważnych trzęsień ziemi w Azji Mniejszej, które zburzyły całe miasta. Chrześcijanie byli prześladowani. Byli prześladowani przez Żydów, później byli prześladowani już przez Rzym. Te rzeczy już się działy. Były wojny. Toczyły się wojny między plemionami w tamtej okolicy. W tamtych czasach był głód, o którym czytamy w dziejach apostolskich. W Judei samej był, był wielki głód. Historycy mówią, że głód opanował Rzym, północną Afrykę. Patrząc na te znaki, już wtedy jakby te słowa w ich mniemaniu mogły się wypełniać. Pan Jezus mówi, to wszystko dopiero Początek boleści. To wszystko jest o tyle ciekawe, że w dalszej części tego rozdziału, której nie przeczytaliśmy dzisiaj, ale czytaliśmy ostatnio, i którą mam nadzieję czytaliście w domu, jak i w kolejnym rozdziale, Pan Jezus mówi: Bądźcie gotowi, bądźcie gotowi. W każdej chwili to się może stać. Przyjdę jak złodziej w nocy, nawet nie będziecie wiedzieli kiedy. I pojawia się pytanie: no to jak to jest z tym przyjściem pańskim? Czy on może przyjść w każdej chwili? Czy najpierw muszą się pewne rzeczy wydarzyć i Pan Jezus mówi, to jeszcze nie, to jeszcze nie. Apostoł Paweł w jednym z listów do Tesaloniczan mówi o tych, którzy mówili, że już nastało przyjście pańskie, że już nastało zmartwychwstanie. A więc byli tacy, którzy już wtedy sądzili, a apostoł Paweł mówi, jakże możecie dać się nabrać na to, jakże możecie w to wierzyć? Przecież to nie może się stać, zanim najpierw i tam mówi o objawieniu się męża niegodziwości, antychrysta. Mówi, najpierw on się musi objawić. A dopiero wtedy Pan Jezus przyjdzie i zniweczy go blaskiem swego przyjścia. Pan Jezus, pamiętacie, kiedy po swoim zmartwychwstaniu spotkał się z uczniami, rozmawiał z Piotrem. I w tej rozmowie z Piotrem zapowiada mu jego śmierć i mówi, gdy będziesz stary, poprowadzą cię tam, gdzie nie chcesz. Pamiętacie ten fragment w Jana, jak, jak Pan Jezus rozmawia z Piotrem? A Piotr pytał o Jana i mówi, a co z tym, panie? A Jezus: nie twoja rzecz, nie twoja rzecz, co z nim? Wypaść, moje owieczki. Ale zapowiada Piotrowi, że umrze w starości i to w taki sposób, w jaki nie będzie chciał umrzeć. A więc czy Pan Jezus mógł przyjść przed śmiercią Piotra, skoro zapowiedział, że Piotr, dożyje takiej śmierci. Jest kilka różnych tego typu ciekawych rzeczy, zapowiedzi, które wiemy, że musiały się najpierw stać, aby Pan Jezus mógł przyjść. Kwestia jest tylko, jak to wszystko będziemy rozumieć, o jakim przyjściu tu jest mowa i w jakim sensie będziemy odczytywać te różne rzeczy, o których Pan Jezus tutaj wspomina. Tak jak mówimy, o jaką świątynię chodzi. I w zasadzie są tacy, bardzo porządni bibliści, porządni nasi bracia, którzy studiowali to słowo przez wiele, wiele, wiele lat. Znają języki, oryginalne, są naprawdę znawcami tematu, którym ja nie sięgam do pięt. I są wśród tych braci tacy, którzy twierdzą, iż to wszystko, o czym tutaj Mateusz mówi w 24 rozdziale, już się wydarzyło. Wydarzyło się w roku 70, kiedy Pan Jezus przyszedł na sąd. I zburzenie Jerozolimy było jego przyjściem, tak jak jego przyjściem było jego przyjście w czasie wylania Ducha Świętego do Kościoła. Pan Jezus powiedział, nie zostawię was sierotami, przyjdę do was. I mówi to w kontekście tego, gdy mówi, "Pośle wam innego pocieszyciela, aby był z wami. A więc są tacy bracia nasi, kochani, którzy twierdzą, że to wszystko, o czym Jezus tutaj mówi, już się stało. I nie zamierzam poświęcać czasu, by przedstawiać wam wszystkie ich argumenty, ale są to mocne argumenty. Przyglądałem się wielu z nich i powiem szczerze, nie jest to coś, co pozbawione jest sensu. Są tacy, z drugiej strony, którzy mówią, to wszystko, co tu jest napisane, to jest przyszłość, która w ogóle nas nie dotyczy jako Kościoła. Mówią, iż Pan Jezus tutaj mówi o wielkim ucisku, i mówią, iż Kościół zostanie pochwycony przed wielkim uciskiem i nie będzie brał udziału w tym, o czym tutaj jest mowa. A więc według nich wszystko, co tutaj Mateusz przedstawia, dotyczy czasów samego końca, w którym Kościół nie będzie brał udziału. Są w końcu tacy, którzy mówią, tak naprawdę to tutaj jest wszystko razem. Tutaj jest mowa o tym, jak będzie wyglądało życie Kościoła na przestrzeni wieków, czego Kościół będzie doświadczał. Jest mowa o zburzeniu Jerozolimy w roku 70., ale to zburzenie Jerozolimy jest obrazem zburzenia tej drugiej Jerozolimy, która będzie wybudowana, czy raczej tej świątyni, która będzie postawiona w Jerozolimie u końca czasów. Patrzę na wasze miny. Ja sam jestem zakręcony czytając te wszystkie rzeczy i słuchając tych różnych porządnych braci, którzy z takim przekonaniem i z taką pewnością każdy z nich stoi za swoją interpretacją. I wszyscy mają mocne biblijne argumenty. I wszyscy to są porządni bracia, wygląda na to. Nie jacyś odlotowcy, zwodziciele, którzy mówią, ja jestem Chrystusem. Ale to są naprawdę porządni bracia. I wielu z nich umarło już i pozostawiło swoje pisma i swoje tezy i swoje wyobrażenia. I inni dzisiaj na nich budują. To, co ja przedstawiłem, to są takie podstawowe, wiecie, wersje. Do tego dochodzą jeszcze różne kombinacje tych wersji. Mówię to po to, nie aby was jakiś zamęt wprowadzić w tej materii, ale po pierwsze byśmy byli świadomi, że w Kościele Pana Jezusa Chrystusa w tej kwestii są odmienne zdania. I to nie tylko ludzi niedouczonych, którzy wiecie, jednym wersetem się zachłysnęli i coś tam im się wydaje, że wiedzą. Ale tutaj mówimy o przywódcach Kościoła. Mówimy o ludziach, którzy naprawdę życie swoje poświęciliby zgłębiać to słowo. I mają inne zrozumienie. Inaczej podchodzą do tych rzeczy, o których tutaj jest mowa. I wielu z nich, chwała Bogu, dzisiaj większość z nich potrafi miłować tych wszystkich innych, którzy mają inne zrozumienie i nie dzielą się z tego powodu. Nawet na jednej stronie internetowej dzisiaj możecie znaleźć obok siebie kaznodzieje, który wierzy, że to wszystko już było. I za chwilę kaznodzieje, który mówi, że to wszystko będzie, i za chwilę kaznodzieje, który mówi, to właśnie teraz ma miejsce, albo że jest to tutaj, trochę tutaj, trochę tam. Mam nadzieję, że te słowa nie wprowadzą w was w zamieszanie, ale właśnie pomogą wam troszkę szerzej patrzeć na tą kwestię. Jakiekolwiek już macie wyobrażenie, jakąkolwiek już macie, jakiekolwiek stanowisko zajęliście, czy próbujecie zająć, co wam bardziej podchodzi abyśmy rozumieli, że nie jest to jednoznaczna, prosta sprawa. Natomiast bez wątpliwości możemy zobaczyć tutaj, przynajmniej w tym fragmencie, który dzisiaj czytaliśmy, coś, co ma miejsce z pewnością w Kościele od samego początku i coś, co będzie miało miejsce przed przyjściem Chrystusa. To nie pozostaje bez wątpliwości. Pan Jezus nie zapowiada jakiegoś triumfu Kościoła u końca wieków. Pan Jezus nie zapowiada, iż Kościół opanuje całą ziemię i wszyscy ludzie się nawrócą i że nastanie czas pokoju i szczęśliwości przed Jego przyjściem na tę ziemię. A takie teorie też były głoszone i niektórzy dzisiaj również coś takiego głoszą i wierzą. To wydaje mi się wyraźnie przeczyć temu. Pan Jezus mówiąc tutaj o tych rzeczach ostatnich, jakkolwiek będziemy je postrzegać, mówi o czasie cierpienia dla Kościoła, mówi o czasie znoju, zmagań, przeciwności. Zarówno ze strony sił natury, i tutaj wszyscy ludzie będą z tego powodu cierpieli, wojny, głód, trzęsienia ziemi, mur, zarówno wierzący, jak i niewierzący przechodzą przez te doświadczenia. Przez te cierpienia, przez ten ucisk. Z drugiej strony Kościół poddany jeszcze jest dodatkowo uciskowi ze względu na imię Jezusa Chrystusa. Ze względu na wiarę w Niego, Kościół jest w nienawiści u wszystkich narodów. I w historii Kościoła możemy powiedzieć, że widzimy takie fale, jeśli chodzi o tę kwestię. Widzimy, że były okresy szczególnych prześladowań i były okresy ochłody kiedy nie było tych prześladowań. Później, kiedy Kościół rozrósł się na całą ziemię, widzimy, że też lokalnie to się zmienia. Są miejsca, gdzie są ciężkie prześladowania, są inne miejsca, gdzie chrześcijanie żyją w relatywnej wolności i swobodzie. W naszych czasach wiemy, że ogromna część Kościoła znajduje się w ogniu bolesnych doświadczeń. Kościół na wschodzie, Kościół w Afryce to jest Kościół prześladowany, Prześladowany przez reżimy komunistyczne, prześladowany przez stronnictwa religijne. Przez całe wieki, patrząc wstecz, widzimy, że prawdziwy Kościół był prześladowany przez fałszywy Kościół. Że przez wieki tak zwani chrześcijanie prześladowali prawdziwych chrześcijan. A nawet były czasy, kiedy tak naprawdę nie wiadomo, kto z kim walczył. Po czasach reformacji wiecie, co się działo, jaki był zamęt. Protestanci walczyli z katolikami, i protestanci walczyli z protestantami troszkę innej maści. Te rzeczy, o których tutaj jest mowa, działy się na przestrzeni wieków i dzisiaj również mają miejsce. I dla brata i siostry, którzy znajdują się w Korei Północnej, którzy są w Syrii, kiedy ktoś powie im coś takiego, że Kościół ma być uchroniony przed tym wszystkim, że Kościół nie będzie tego doświadczał, że Kościół zostanie zabrany przed tymi wszystkimi uciskami, o których tutaj Pan Jezus mówi, dla nich jest to niedorzeczne. Kiedy oni widzieli swoich bliskich zastrzelonych, powieszonych, rozerwanych na kawałki, kiedy wielu z nich przesiedziało długie lata w więzieniach, bici, torturowani, głodzeni, oni mówią, jakże możecie mówić, że Kościół nie ma przez to przechodzić. Przecież my przez to przechodzimy. Gdybyśmy poszli do Kościoła w Smyrnie, którym Adam dzisiaj czytał, i powiedzieli im, to nie przyjdzie na was. Będziecie zabrani przed tym wszystkim. Pan Jezus nie chce, żebyście cierpieli. Pan Jezus chce, żebyście prowadzili takie dobre, wygodne, spokojne życie. I Pan Jezus nie chce, żebyście przez uciski przechodzili. Będziecie zabrani przed tym wszystkim. Myślicie, żeby wam uwierzyli? Kiedy Pan Jezus do nich mówi, że będą w ucisku, że będą dręczeni i niektórzy z nich zginą, zostaną poddani takiej próbie, że będą ginąć? A więc są tacy, którzy mówią, Kościół będzie przechodził przez ten ucisk, ale zostanie wyrwany w pośród tego ucisku. Czyli nie będzie przechodził przez cały ten ucisk, przed tym najgorszym zostanie wyrwany. Czyli będzie miał udział w jakiejś części tego ucisku, ale kiedy już się objawi Antychryst, kiedy już zaczną się te straszne rzeczy za czasów Antychrysta, tego już Kościół nie będzie przechodził. Wtedy zostaną pochwyceni. To jest ciekawe. Możemy o tym w środę porozmawiać. Spojrzeć na te fragmenty, które się do tego odnoszą. Są jednak tacy, którzy mówią nie, wygląda na to, że Kościół do końca będzie na tej ziemi. Że do końca będą męczennicy, którzy będą wychodzić z wielkiego ucisku. I to nie tylko Żydzi ale również i poganie, z różnych plemion, z różnych języków. Nie, dopiero kiedy to wszystko przeminie, wtedy Pan Jezus przyjdzie. Pan Jezus nie przyjdzie dwa razy przed uciskiem czy w trakcie ucisku, a później jeszcze raz po ucisku, tylko przyjdzie raz. A co z jeszcze z tysiącletnim królestwem? Gdzie to będzie? Gdzie to wszystko w tym zmieścić? To są ciekawe rzeczy, w które winniśmy wglądać, o które winniśmy modlić się, by nam zostały objawione. Ale moje głębokie przekonanie jest takie, że te rzeczy zostaną objawione i odkryte, kiedy te rzeczy zaczną się spełniać. Tak długo jak część z nich przynajmniej nie spełniła się, myślę, że nie mamy właściwego zrozumienia, nie mamy pełnego zrozumienia, nie mamy takiego wejrzenia, na którym możemy powiedzieć, że to jest to i to jest pewne i tu nie ma wątpliwości. Wiedząc to, unikam sporów w tej kwestii. I nie dyskutuję z tymi braćmi, którzy kategorycznie upierają się przy swoim zrozumieniu. Pozostawiam to pożemu oświeceniu dla nich i dla mnie. Nie obawiam się mówić o tych rzeczach, które wydają się być oczywiste i na nich staram się skupić. A to, co tutaj w tym fragmencie jest oczywiste, to to, że wierzący będą cierpieć. I my dzisiaj w tak zwanym zachodnim kościele, bo do niego chyba się bardziej zaliczamy dzisiaj niż do wschodniego kościoła, nawet jeśli nie przyjęliśmy tej fałszywej nauki prosperity, powodzenia, sukcesu, i tak te myśli, które to przyniosło do Kościoła, weszły do naszych serc. To dążenie do bycia zdrowym, pięknym i szczęśliwym jest naszym pragnieniem. Nie oszukujmy się, to wyraźnie widać. Kiedy pojawia się w Kościele dzisiaj jakaś tragedia typu choroba, braki finansowe, Wrogość ze strony rodziny, tego typu problemy, jeśli się pojawiają, podnosimy alarm. Nie umiemy tego przyjąć jako część naszego chrześcijańskiego życia. Nie umiemy na to spojrzeć jako pewien ucisk, pewne doświadczenie, które ma wypławić naszą wiarę, które ma oczyścić nas. Raczej postrzegamy to w kategoriach sądu bożego, gniewu bożego, ucisku, ataku szatana. I oczywiście to wszystko może mieć miejsce. Chodzi mi tylko o to, że my bardzo jednostronnie na te rzeczy patrzymy. Brakuje nam tej szerszej perspektywy. Jakże często wyobrażamy sobie, że chrześcijańskie życie to życie w dostatku. Mimo iż twierdzimy, że nie, nie, my nie wierzymy w pozytywne wyznawanie ani te wszystkie bzdury, ale gdzieś tęsknimy za tym wygodnym, spokojnym życiem, w którym nie ma problemów, w którym wszyscy nas lubią i dobrze o nas mówią a nie na nas krzywo patrzą, a nie wytykają nas palcami, a nie wyśmiewają się z nas, a nie drwią z nas, żeśmy fanatykami i głupolami. Jakże często dzisiaj gdzieś nie chcemy przyjąć tej prawdy o tym, iż ci, którzy chcą pobożnie żyć w Chrystusie, będą znosić prześladowania, będą w nienawiści. Jakże trudno jest nam przyjąć te słowa, które Pan Jezus powiedział, jeśli mnie nienawidzili, to i was będą nienawidzieć. I nie dziwcie się temu. Co natomiast Pan Jezus mówi nam, że w tej sytuacji mamy robić? Mówi, że mamy głosić Ewangelię wszelkiemu stworzeniu. Mamy wykorzystać nawet prześladowania, nawet wrogość, nawet ucisk, aby głosić Ewangelię, aby wierzyć, iż wtedy Duch Boży da nam właściwe słowa, nie musimy się specjalnie przygotowywać, szkolić, nie wiadomo, co robić, żeby mieć przygotowane już słowa, co mamy powiedzieć, ale po prostu mamy być gotowi, by być świadkami, mamy być gotowi, by nieść Ewangelię. I zastanówmy się, czy zachodni Kościół rzeczywiście ma taką postawę. Zastanówmy się, czy w zachodnim Kościele w ogóle jest takie myślenie, żeby głosić Ewangelię tam, gdzie są sprzeciwy, tam, gdzie z tego powodu można oberwać w twarz. Oberwać po głowie. Czy nie jest tak, że w zachodnim kościele myślenie jest takie, że owszem, mamy głosić Ewangelię, ale tak, żeby nam włos z głowy nie spadł. Tam jest napisane, zresztą czytaliśmy dzisiaj, nie? Nie, nie, wam nawet głos, włos z głowy nie spadnie. Niektórzy to rozumieją w ten sposób, że tak mamy Ewangelię głosić, żeby nam włos z głowy nie spadł. Tam, gdzie jest bezpiecznie. Tam, gdzie nas to nic nie kosztuje. Ale czy ta rzeczywiście o tym jest mowa? Kiedy tam jest mowa o tym włosie na głowie? Czy raczej mowa nie jest o tym, iż Bóg ma nas w swojej opiece, do tego stopnia, że najdrobniejszą rzecz ma na uwadze. Ale nie mówi, że nie będziemy cierpieć, nie mówi, że nie będziemy prześladowani, nie mówi, że nas to nie będzie bolało. Nie. Raczej mówi, nastawcie się na to, że będzie bolało. Nastawcie się, że trzeba cierpieć. I ostatnia rzecz, która jest jasna w tym fragmencie, to to, iż tylko ci, którzy wytrwają do końca, będą zbawieni. Którzy w obliczu tych wszystkich cierpień, w obliczu tych wszystkich przeciwności, w obliczu tych wszystkich zmagań nie zaprą się Jezusa. Nie pójdą na kompromis. Ci tylko będą zbawieni. I tutaj bracia i siostry ponownie nasze współczesne ewangeliczne chrześcijaństwo dopuściło się karygodnego błędu. W ewangelicznym chrześcijaństwie dzisiaj podkreślamy dobry start. Jeśli ktoś dobrze wystartuje, już dajemy mu świadectwo ukończenia. Kiedy ktoś dobrze wystartuje w naszym mniemaniu, czyli odmówi modlitwę grzesznika, będzie pokutował ze swoich grzechów, przyzna się, że jest grzesznikiem i powie, nie chcę dłużej żyć w grzechu, chcę Chrystusa w moim życiu, chcę Jego panowania, oddaję Mu swoje życie. My sądzimy, że to już jest bilet do nieba. Ale czy rzeczywiście jest to zgodne z Ewangelią? Czy rzeczywiście ci, którzy dobrze wystartowali, są zbawieni? Częściowo tak. Pismo w wielu miejscach tak wydaje się sprawę przedstawiać. Ale jeśli chcemy znać całą prawdę, to musimy czytać całe pismo. I nie możemy pomijać pewnych prawd, które też jasno w tym piśmie są nam przedstawione. Otóż czytamy w wielu miejscach pisma o tych, którzy zaczęli, ale którzy nie skończyli. Czytamy w wielu miejscach pisma o tych, którzy są jak to ziarno posiane wśród skał. Gdzie jest jakiś wzrost, jest jakiś rozwój, ale nie ma owocu. Następuje śmierć. Jest mowa o tych w liście hebrajczyków, którzy skorzystawszy z tej ogromnej łaski zbawienia, odwrócili się, podeptali krew przymierza, zeszli z drogi sprawiedliwości, zeszli z drogi wiary. A więc chociaż ta prawda tutaj ściśle rzecz biorąc dotyczy tych, którzy są w ucisku i w tym ucisku trwają do końca, musimy zadać sobie pytania, czy nie dotyczy tak naprawdę nas wszystkich? Czy jeśli dobrze zaczniemy, ale nie wytrwamy do końca, czy będziemy zbawieni? Czy nasze wspomnienie dawnych dni wystarczy przed Bogiem? Dzisiaj Adam czytał z Księgi Objawienia, gdzie Pan Jezus przychodzi do kościoła, który miał wiele do zaoferowania, jeśli chodzi o jego dawne dni. Ale Pan Jezus mówi, gdzie jesteś dzisiaj? Zobacz, z jakiego miejsca mówi spadłeś. Byłeś w tym dobrym miejscu. Widziałem twój trud. Widziałem twoją gorliwość. Widziałem twoje znoszenie cierpienia. Tak, ale gdzie jesteś dzisiaj? Gdzie jest twoja miłość? Twoja pierwsza miłość? Niestety dzisiaj w ewangelicznym chrześcijaństwie bardzo wielu żyje z oziębłymi sercami. Żyje bezowocnym życiem, ale pocieszają się tym, że kiedyś się nawrócili. Ich jedyna nadzieja to to, że kiedyś oddali swoje życie Jezusowi. Czy rzeczywiście jest to dobra nadzieja? Czy rzeczywiście to wystarczy, skoro Pismo w tylu miejscach Mówi nam o tych, którzy zeszli z drogi wiary. Skoro tutaj w tym fragmencie Pan Jezus mówi, ale ten, kto wytrwa do końca, będzie zbawiony. Więc myślę, że powinniśmy zmienić definicję tego, kim jest chrześcijanin. Chrześcijanin to człowiek, który odwrócił się od grzechu. Chrześcijanin to człowiek, który zerwał z tym światem i oddał się w posłuszeństwo Chrystusowi jako Panu i który wytrwa przy nim do końca. To jest chrześcijanin. Jeśli nie spełnisz któregokolwiek z tych warunków, nie jesteś chrześcijaninem. Chociaż dzisiaj może ci się wydawać, że jesteś. I może innym się wydawać, że jesteś. Ale dzień sądu to pokaże, czy wytrwałeś do końca. Apostoł Paweł, kiedy mówi o naszych duchowych przewodnikach, mówi, patrząc na koniec ich życia, naśladujcie ich wiarę. Dlaczego na koniec? Dlaczego nie na początek? Przecież ten początek jest tak piękny. Ten początek jest tak ekscytujący. Ten początek niesie w sobie tak dramatyczną przemianę. Jeśli jest to dobry początek, to rzeczywiście tak jest. Jest to dramatyczna przemiana. Jest to przejście z ciemności do światłości. Jest to radykalna wielka zmiana. Ale jeśli jest to prawdziwe zbawienie, to ta zmiana trwa i się pogłębia. Oto Słowo Boże mówi nam, że życie sprawiedliwego jest jak blask zorzy porannej, która świeci jak coraz jaśniej, aż do białego dnia. Amen, tak jest napisane? Coraz jaśniej. Nie buch, wielki wybuch na początku, a potem psz, gaśnie wszystko, aż do ciemnej nocy. Nie tak Słowo Boże nam przedstawia życie sprawiedliwego. To nie jest wielki wybuch. A my dzisiaj, jakże często, w taki sposób z tego się cieszymy, bo wielki wybuch był. Oczywiście, że powinniśmy się cieszyć z wielkiego wybuchu. Bo to jest wielki wybuch, jest się z czego radować. Kiedy jeden grzesznik się nawraca, całe niebo się raduje. I my winniśmy się radować, ale nie powinniśmy na tym poprzestać. Nie powinniśmy teraz utwierdzać tego nawróconego człowieka w przekonaniu, że już ma bilet do nieba, ale powiedzieć mu, słuchaj, teraz wszedłeś na nową drogę i teraz pilnuj się, i teraz bacz na siebie i teraz trzymaj się Chrystusa, żeby cię nikt od Niego nie odciągnął, żebyś nie zszedł z tej drogi. Musisz teraz wytrwać do końca. On ci pomoże, On będzie z tobą. Nie jesteś sam, masz Ducha Świętego w sobie. Jeśli narodziłeś się z Ducha, Duch Boży będzie cię prowadził, będzie cię strzegł, będzie cię chronił. Ale wiedz, że droga jest niebezpieczna. Wiedz, że masz wielkich wrogów przed sobą. Jeśli wytrwasz do końca, będziesz spawiony. Bracia i siostry, Wierzę, że tak Biblia przedstawia zbawienie. I dlatego, Słowo Boże mówi, zna Pan tych, którzy są Jego. Bo on wie, kto do końca wytrwa. On wie, którzy to są krótkodystansowcy, którzy wyskoczyli, ale już w połowie już nie mają sił dalej biec, których ramiona opadłe, którzy już ledwo się wleką do zboru, ale w sercach już nie ma pieśni uwielbienia, pieśni chwały. Którzy widząc grzesznika nie boleją w sercu i nie mają pragnienia, by jakoś dotrzeć do niego z Ewangelią. Ale którzy cieszą się, że oni są zbawieni. Bo przecież podnieśli rękę na ewangelizacji, bo przecież się właściwie pomodlili, bo zrobili taki czy inny gest. Bo przecież mają za sobą ten wielki wybuch. <śmiech> Musimy o tym myśleć, bracia, siostry. Szczególnie w świetle tych trudności, które przychodzą do nas. Gdyż wielu dzisiaj jest tych słonecznych chrześcijan. Kiedy wszystko jest dobrze, oni są wspaniałymi chrześcijanami. Kiedy nie mają problemów, kiedy są zdrowi, kiedy sprawy się układają, kiedy finansów nie brakuje. Chwała Bogu, halleluja, świadectwo za świadectwem. Ale niech no tylko zaczną się problemy. Niech no tylko się zdrowie załamie. Niech no tylko finanse zaczną się psuć. Gdzie wtedy? Gdzie wtedy jest ich wiara? Gdzie wtedy jest ich ufność? Biblia mówi tu, w pośród ucisków, w księdze objawienia czytamy, tu się okaże wytrwanie i wiara świętych. Niekiedy wszystko jest dobrze, niekiedy wszystko się pięknie układa. Wtedy bardzo łatwo jest być wierzący. Ale co w sytuacji, kiedy cię wyrzucą, z tego, dlatego że jesteś chrześcijaninem z twojej pracy? Co wtedy, kiedy rodzina nie chce ciebie, nie chce z tobą rozmawiać, bo jesteś z innego kościoła? Co wtedy, kiedy twoje zdrowie zaczyna się załamywać? Czy masz taką wiarę, która cię przeprowadzi przez to, kiedy musisz cierpieć dzień po dniu? Tu się okaże prawdziwość wiary. Jeśli masz prawdziwą wiarę w Chrystusa, to przejdziesz to wszystko. To wytrwasz, to nie odejdziesz. To będziesz jeszcze mocniejszym chrześcijaninem przez to, co przejdziesz. Ale jeśli masz fałszywą wiarę, to ona wtedy się okaże. A wtedy po prostu wyjdzie, że tak naprawdę miałeś taką właśnie wiarę w słoneczny dzień uśmiechniętego Pana Boga, który po prostu Ci pomoże przeżyć to życie lepiej, niż byś bez Niego przeżył. I jak ten Pan Bóg nie po Twojej myśli coś robi, to Ty już nie masz żadnej wiary. Kto wytrwa do końca, ten będzie spawiony. Bracia i siostry, módlmy się o to, aby żaden z nas nie okazał się fałszywym wierzącym. Prośmy Boga, żeby Pomógł nam prawdziwie spojrzeć na nasze życie, na nasze serca, na naszą wiarę. W świetle chociażby tych rzeczy, które tutaj czytamy, które nie w takiej może skali jak w innych częściach świata, ale wierzę, że w pomniejszej skali dotyka nas. Każdy, kto chce wieść pobożne życie w Chrystusie, będzie znosił prześladowania. Te prześladowania mają różną formę. Jeśli jesteś chrześcijaninem, to jestem pewien, że spotykasz się z opozycją. Jestem pewien, że spotykasz się z wrogością. Jestem pewien, że spotykasz się z taką czy inną formą prześladowań. I zadaj sobie pytanie, jak patrzysz na te rzeczy? Czy patrzysz na nie tak, jak Pan Jezus cię pouczył? jako możliwość do złożenia świadectwa? jako możliwość do wytrwania przy Nim w pośród tego, co na ciebie przychodzi? Czy też zaczynasz się trwożyć i lękać jak puganie, I szukasz, jak się z tego wywinąć, jak tego uniknąć? I na jaki kompromis jesteś w stanie pójść, żeby tylko nie było tego cierpienia, nie było tego zmagania. Powstanie, proszę do modlitwy. Kochany nasz Ojcze, dziękujemy za Twoje słowo, które całe jest natchnione, całe jest pożyteczne do nauki, do wykrywania błędów, do przysposobienia nas, abyśmy byli doskonali, do chodzenia w dobrym uczynku. Panie Boże, prosimy, by żaden z nas nie uwikłał się w jakieś eschatologiczne dyskusje, które pozostają jedynie na poziomie takich czy innych teorii, takich czy innych wyobrażeń, a które nie przeradzają się w zmianę naszego życia, zmianę naszego stosunku do tego świata, zmianę naszego stosunku do rzeczy tego świata, które wszystkie mają zostać zniweczone. Panie Boże, modlimy się, aby nasze rozważania w tym temacie nie pozostały jakąś suchą teorią i ciekawostką dla naszych umysłów, ale byśmy w świetle Twego przyjścia, w świetle tego wszystkiego, co Twoje Słowo mówi, w tym temacie, abyśmy byli gotowi, aby gdy przyjdziesz, czy to przez naszą śmierć, czy to jeśli dożyjemy Twego przyjścia w chwale, żebyśmy byli gotowi, żeby nikt z nas nie był tym niewiernym sługą, tą głupią panną, ale byśmy byli gotowi, byśmy żyli każdego dnia, tak jakby to był nasz ostatni dzień, dokładając wszelkich starań, by się Tobie podobać, by czynić dobrze, póki możemy czynić dobrze, by wykorzystać wszelkie dane nam możliwości, aby rozszerzać Twoje królestwo, głosić Twoją Ewangelią, czynić uczniami, nie wstydzić się Ciebie w tym cudzołożnym rodzie. Panie Boże, dopomóż nam. Dopomóż nam nie unikać prześladowań, które przychodzą na nas, kiedy stoimy wiernie po Twojej stronie, ale daj nam radować się i weselić, wiedząc, że obfita jest nasza zapłata w niebie. Prosimy przez Pana Jezusa Chrystusa. Amen.